Jest dziewiętnasta. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Czas na aktualności jedynki. Piotr Balasz zapraszam. Orban w Budapeszcie, Madziar w Debreczynie. Dwa wiece, dwóch rywali na finiszu kampanii wyborczej na Węgrzech z obu miejsc. Relacje naszych wysłanników. Polski premier rusza do Azji. To będą pierwsze takie spotkania w Korei Południowej i Japonii od ponad ćwierć wieku. To Dzień Radia, a naszą siłą są nasi słuchacze. To jest właśnie takie medium, które uczy nas bycia razem z innymi. Zostało 11 godzin do otwarcia lokali wyborczych. Na Węgrzech to finisz kampanii i walki o głosy i obaj główni rywale zaplanowali na ten wieczór wielkie wiece. Wiktor Orban, który walczy o to, by przedłużyć swoje trwające już 16 lat rządy, ten wiec organizuje w stolicy, a to co dzieje się teraz w Budapeszcie obserwuje na miejscu korespondent Polskiego Radia Piotr Piętka. Piotrze, jak to wygląda i jakie są nastroje? Witam. To, co państwo słyszycie w tle, być może to dzwony kościoła Macieja, bo właśnie tutaj na Wzgórzu Zamkowym, na Placu Trzech Krzyży, ostatnie spotkanie Wiktora Orbana z wyborcami. Na scenie będzie on razem z ministrem spraw zagranicznych Pejterem to będzie z Janoszem Lazarem, ministrem transportu i budownictwa. Będzie duży koncert, który, na który zaproszono kilku wykonawców związanych, muzyki popularnej związanych z fidesem i z obozem rządowym. Natomiast muszę powiedzieć, że spodziewałem się dużo więcej osób. Jest tu oczywiście być może 2-3 tysiące osób, ale plac nie jest wypełniony szczelnie. Wydawało mi się, że Fidesz zmobilizuje swoich zwolenników, aby pokazać, że jest w nich siła. Nie wiem, czego to jest symptom. Na pewno sondaże nie wskazują na dobry los dla Fideszu jutro. Większość sondaży wskazuje to, że będzie duża porażka Fideszu i jest zwycięstwo Tisy. No ale zobaczymy jutro. Natomiast dzisiaj na pewno Wiktor Orban będzie próbował przekonać Budapeszteńczyków, bo Budapeszt jest z reguły opozycyjny i być może będzie także i tym razem. Budapeszt, Piotr Piętka, bardzo dziękuję. To przenieśmy się teraz do Debreczyna. Tu trwa już wiec największego rywala Wiktora Orbana, Petera Madziara, który, jeśli ufać niezależnym sondażom, może skończyć rządy Fidesu. I w to wierzą zebrani tu wyborcy. Jest tam także nasz wysłannik Michał Makowski. Dobry wieczór, Michale. Michale, pewnie z uwagi na to, że obciążone są tam i sieci, i łącza, trudno nam teraz odzyskać nasze połączenie. Będziemy próbowali i jutro przez cały dzień relacje naszych reporterów i wysłanników z Węgier, a wieczorem też od godziny 20 specjalna audycja poświęcona wyborom i wstępnym wynikom, a my i do Budapesztu i do Debreczyna będziemy jeszcze w aktualnościach jedynki wracać. To będzie pierwsza taka wizyta od ponad ćwierć wieku. Polski premier wieczorem wylatuje do Azji, gdzie czekają go spotkania z władzami i środowiskiem biznesowym Korei Południowej i Japonii.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 rolno-spożywczych. Nie zabraknie też rozmów o członkostwie naszego kraju w G20, grupie, której Republika Korei będzie przewodniczyć w 2028 roku. Agata Król, Polskie Radio. Kolejna fala zakażeń dziesiątkuje hodowlę ptactwa na Mazowszu. Ogniska infekcji potwierdzono na północy województwa, a to drobiarskie zagłębie. Które choroby i które regiony dotknęły, wyjaśnia rzeczniczka prasowa wojewody Luisa Jurgiel-Żyła.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 tego medium. Siła, którą zawdzięczamy temu, że Państwo są z nami każdego dnia, za co bardzo dziękujemy i niezmiennie się polecamy. To były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia. Pogoda. Przewaga pogodnego nieba i takie będą też wieczór i noc, ale zrobi się zimno. Na krańcach zachodnich i nad morzem w nocy bez mrozu, od 1 do 4 stopni, ale poza tym na ogół od 0 do minus 3, miejscami nawet od minus 5 do minus 8, głównie w karpackich dolinach. Uwaga też na lokalne mgły, zwłaszcza na wschodzie kraju. Jedynka.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 Reklama Autopromocja Czy ty wiesz, jaką fantastyczną książkę ostatnio czytałam? Nie, ale na pewno nie lepszą niż ta, którą ostatnio czytałam ja. To może o tym porozmawiamy w Klubie Książki. A goście jacyś będą? Oczywiście! Klub Książki dzisiaj po 20. Zapraszamy państwa Magdę Kołajczuk i Agata Kasprolewicz. Jedynka. To jest radio. Autopromocja Aktualności Radia Watykańskiego, Vatikan Katolicy na całym świecie łączą się dziś wieczór z papieżem w modlitwie o pokój. O modlitwę w intencji Ukrainy prosi Polaków przewodniczący ukraińskiego episkopatu. W odpowiedzi na apel papieża, biskupi we Francji zabiegają o większe otwarcie na środowiska tradycjonalistyczne. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Dziś cały kościół gromadzi się z papieżem na modlitwie o pokój, na wieczorne czuwanie w Watykanie składają się chwalebne tajemnice różańca oraz rozważania ojców kościoła. Do duchowej łączności w tej modlitwie Leon XIV wezwał w wielkanocnym orędziu.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 Dlatego zapraszam wszystkich do zjednoczenia się ze mną podczas czuwania modlitewnego w intencji pokoju, które będziemy przeżywać tutaj, na Placu Świętego Piotra w najbliższą sobotę, 11 kwietnia. Do wspólnej modlitwy z papieżem zachęca Polaków przewodniczący Episkopatu Ukrainy. Biskup Witalis Komorowski, dziękuję przy tym za okazywaną wciąż pomoc. Leon XIV zaprasza nas do wspólnej modlitwy o pokój, w szczególnie w tych miejscach, gdzie trwa teraz wojna w Ukrainie, w innych miejscach. Zapraszam wszystkich do tej wspólnej modlitwy, do wspólnego czowania przed Bogiem. Wznieśmy też nasze prośby do miłosiernego Boga o to, aby pokój nastąpił. Ta niedziela jest niedzielę miłosierdzia. Ufamy, że Pan Bóg, który jest miłosierny, okaże nam swoją łaskę i daruje nam pokój. Wiadomości ze świata. Francuscy biskupi szukają sposobu na pogodzenie w jednej wspólnocie kościoła różnych wrażliwości liturgicznych. To odpowiedź na apel, który wystosował do nich Leon XIV. Sprawa jest tym pilniejsza, że tak zwana msza trydencka przyciąga młodych katolików, a dla niektórych neofitów stała się wręcz okazją do odkrycia chrześcijańskiej wiary. Francuscy biskupi zajęli się tym na ostatniej sesji plenarnej. Jak zastrzega biskup Olivier de Cani, odpowiedzialny w episkopacie za kwestie liturgiczne, nie podjęto jeszcze żadnych decyzji. Rozważane są różne możliwości. Biskup de Cani wierzy, że możliwe jest wypracowanie wspólnej formy liturgii, która zadowalałaby różne wrażliwości. Z kolei opat benedyktyńskiego opactwa Solem zaproponował włączenie obu form rytu rzymskiego do jednego mszału. Biskup de Cani przyznaje, że byłoby to rozwiązanie o silnej wymowie symbolicznej. Podkreślił, że biskupi chcą skorzystać z pomocy księży, którzy sprawują liturgię według obu mszałów, a także z pozytywnych doświadczeń, parafii, w których współistnieją obaryty i wszystko przebiega dobrze. Nie ma równoległych kościołów. Odnosząc się do faktu, że liczni młodzi oraz neofici uczestniczą w obu formach liturgii, biskup dekani przyznał, że we Francji nastąpiło prawdziwe odrodzenie żarliwej pobożności – Czujemy to i jest to coraz silniejsze, dodaje francuski biskup. Więcej wiadomości na portalu vatikannews.com i w mediach społecznościowych News.pl. Dzień Radia w Jedynce w Polsce i na świecie. Przed mikrofonem Grzegorz Maciak, dzisiejsza audycja powstała we współpracy z Kościołem Polsko-Katolickim. Trwamy w oktawie Wielkanocy, gdy stwierdzimy, że Pan Jezus z martwych wstał i zaczynamy się zastanawiać, co to dla mnie znaczy, zaczynamy obcować z tajemnicą. Nie zatrzymujmy się na łatwych odpowiedziach i na powierzchni. W tę sobotę zacznijmy jeszcze raz obcować z tą tajemnicą.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 Jestem tutaj, dla Ciebie. Misterium Wielkanocy zgłębialiśmy razem z księdzem Piotrem Kowalczykiem z parafii polsko-katolickiej pod wezwaniem Zmartwychwstania Pańskiego w Bydgoszczy. Dziękuję za uwagę. Grzegorz Maciak. Polskie Radio By tu estro, buja się całe sąsiedztwo. Nie znamy granic i przez to Potem czujemy się kiepsko. Gdyby nie do błędach, dzisiaj się tworzy legenda. Za pomocą stopy i będa. Dodaj do tego Amsterdam, wiesz. Dokładnie o co chodzi nam, bo ty chcesz. dziś spinać, buzuje w nasta endorfina, sukienka pina, tak ciebie opina. Zaczyna się Twój dzień. Dzień Radia w Jedynce. Kulturalna Jedynka. Dobry wieczór. Witam Państwa. Anna Stępniak. Dziś drugie spotkanie z Andrzejem Mietkowskim, który przez 10 lat nagrywał w Maison Lafitte wspomnienia Józefa Czapskiego, patrona tego roku. Znakomitego malarza, znawcy sztuki, autora wspomnień starobielskich i na nieludzkiej ziemi. Człowieka, który poszukiwał w Rosji sowieckiej swoich zaginionych, jak się zdawało wtedy, kolegów z obozu w Starobielsku. On został aresztowany we wrześniu 39. był rotmistrzem, dostał się do niewoli sowieckiej i w październiku trafił do obozu w Starobielsku, z którego wyjechał jako jeden z ostatnich w maju 40 roku. Od momentu przystąpienia do armii Andersa był odpowiedzialnym z rozkazu generała, otrzymał zadanie, przyjmowania żołnierzy ściągających z całej Rosji z obozów po pakcie Sikorski-Majski uwolnionych i mających zasilić tworzącą się armię generała Andersa. I Czapski przesłuchiwał tych żołnierzy przyjeżdżających do wojska, wypytywał o losy zaginionych. Zajmował się tym przez kilka miesięcy od samego początku swojego przybycia do armii Anders. Kiedy jest sojusz między Rosją sowiecką a armią polską wierzyłem, że ja Będę mógł, mówiąc dobrze po rosyjsku, dotrzeć do najwyższych władz, może nawet do samego Stalina i sprawę tę pchnąć dalej i wyjaśnić, gdzie są ci ludzie. Wierzyłem wtedy bezwzględnie, że wszyscy żyją. No właśnie, w tej sytuacji politycznej Czapski, aby przystąpić do poszukiwania polskich oficerów, musiał mieć umocowanie od generała Andersa. Były wszelkie przesłanki po temu, bo on już 20 lat wcześniej, w 18 roku, poszukiwał grupy polskich oficerów podczas zawieruchy porewolucyjnej. Nie odniósł skutku, okazało się, że oficerowie byli rozstrzelani, ale znał Rosję Sowiecką, znał język. Zwrócił się do Andersa, aby uczynił go swoją prawą ręką do poszukiwania. Ja napisałem do Andersa, którego znałem sprzed wojny, który był właśnie wtedy w Moskwie, zdaje się, którego z honorem wszędzie przyjmowali i w ogóle wszystko się odkręciło. Naród polski nagle zrobił się niesłychanie szlachetny i broniący wolności. Napisałem, do generała Andersa, że ja jestem do dyspozycji, niech on mnie użyje. Więc Anders natychmiast mnie wezwał i zrobił mnie szefem poszukiwań oficerów i żołnierzy zaginionych. No jak mnie naznaczył, to ja się zabrałem do tego. Powstało nawet duże biuro, którym ja kierowałem i zdecydowałem, że muszę przede wszystkim jechać do Moskwy. I liczyłem, że mnie przyjmie, jeżeli nie Stalin, to przynajmniej Beria. Bo przecież my byliśmy tacy szlachetni Polacy, którzy biją się przeciwko Hitlerowi, nawet zamykając oczy na to, co się dzieje w Rosji Sowieckiej. I to wspomniane przez Czapskiego biuro do poszukiwań no działało tak, że każdy przybywający do punktu koncentracji polskich wojsk przewijał się przez ludzi Czapskiego i składał relacje. I pojawiały się kolejne nazwiska tych, kto jeszcze siedział, nie był uwolniony z obozu, prośby o wystąpienie w ich sprawie. Ale coraz więcej było nazwisk które się nie przewijały i tworzono długie listy tych, których nie było żadnego świadectwa, żeby oni gdziekolwiek, w którymkolwiek obozie byli widziani, żeby można było ich po prostu zlokalizować. Każdy z tych, co do nas spływał w łachmanach, bo gdzieś był w jakichś obozach, miał listę Polaków błagając, żeby oni telegrafować, żeby oni także byli wypuszczeni. Nie było nigdy nazwiska ani jednego z tych oficerów naszych kolegów, którzy zginęli. I wtedy ja prosiłem, żeby się tym zająć. Czapski zrozumiał wtedy, że to jest działanie na wielką skalę. Był przekonany on i generał Anders, że być może gdzieś na dalekich obszarach Rosji sowieckiej, nie dotarła wiadomość o amnestii, o tym, że jest zawarte porozumienie polsko-rosyjskie, że jesteśmy już teraz sojusznikami. Wierzyłem, że jest niemożliwe, by w danej chwili nie można było tych ludzi wydobyć, gdzieby oni byli. Spodziewałem się, że są albo na Kołymie, albo na ziemi Franciszka Józefa, to znaczy tam, skąd bardzo trudno było sprowadzić tych ludzi zimą. Liczyliśmy na wiosnę. Wtedy, w styczniu, wyruszyłem do Czkałowa, do Kujbyszewa, ostatecznie do Moskwy. W Czkałowie spotkałem szefa całego gułagu, to znaczy gławne uprawienie łagiery, generała Nasietkina. Za jego plecami dojrzałem ogromną mapę, gdzie były setki i setki punktów głównych obozów koncentracyjnych, głównych łagrów sowieckich. Mnie wydawało mi się, że naciskając, że tłumacząc, że jest to sabotaż, bo Stalin kazał wszystkich wypuścić, że potrafię się dowiedzieć czegoś więcej i że potrafię tych ludzi uratować ale naturalnie, że generał Nasietki natychmiast, na drugi dzień dostał telegram z Moskwy, że nie ma prawa ze mną rozmawiać i wszystkie jego mętne obietnice zostały odwołane. No i właśnie z czym wrócił Czapski do Andersa? Co powiedział Andersowi? No, miał już za sobą kilka miesięcy tych poszukiwań. Zaczął przecież w lipcu 1941. Zajmował się tym poszukiwaniem Polaków rozproszonych po Rosji, zaginionych w Rosji do kwietnia 1942. Wrócił z tej misji z niczym. Sam to zresztą wspominał w rozmowach ze mną. Zameldowałem się natychmiast u Andersa. Anders mnie przyjął i bardzo mnie jedna rzecz zdziwiła. Zupełnie się nie zdziwił, że ja nic nie przywiozłem, że przywiozłem tylko milczenie. Powiedział mój kochany, ja już jestem przekonany, że nasi koledzy nie żyją. Traktuję ich jako kolegów, którzy zginęli w bitwie. I na tym się moje poszukiwania skończyły. Cała moja podróż była zupełnie bezsilna. Przypomnijmy, w kwietniu 1943 roku Hitlerowcy odkryli masowe groby polskich oficerów w lesie katyńskim, ale no właśnie. Czapski po zakończeniu swojej misji przekazał te okruchy zebranej wiadomości ambasadorowi Kotowi w Kujbyszewie, no a potem był w korpusie, kierował działem informacji, działem propagandy, jak to nazywał, ale sprawę katyńską śledził i w rozmowach, któreśmy nagrywali w latach 80. wspominał, że już po odkryciu grobów i po zerwaniu stosunków przez Związek Sowiecki z polskim rządem w Londynie, sprawa katyńska była w kręgach alianckich znana. To nie jest tak, że objęta była całkowitym embargiem. Byli tacy, którzy rozumieli, kto jest rzeczywistym sprawcą zbrodni katyńskiej, w szczególności byli oficerowie amerykańscy, angielscy, którzy próbowali tę wiedzę dostarczyć Churchillowi, Rooseveltowi zawsze z podobnym rezultatem. Dyplomata angielski się samorzutnie zainteresował tą sprawą i samorzutnie zaczął badać dokładnie. I doszedł do, do tego przekonania, o którym dziś już wszyscy wiedzą, że sprawcami są Rosjanie i on pojechał specjalnie do Roosevelta, którego dobrze znał I miał przyjazne z nim stosunki, żeby jego o tym poinformować. Roosevelt mu powiedział, wiesz, ja widzę, że ty jesteś bardzo pod wpływem niemieckim, zakazuję ci o tym, co mi powiedziałeś, pisać i mówić. On się nie posłuchał Roosevelta. Z dnia na dzień został zesłany na wyspy jakieś tam pod Australią, jakieś, na komendanta jakiejś wyspy, bo Roosevelt się dowiedział, że on o tych sprawie tak mówi. I dopiero po śmierci Roosevelta jego z tej wyspy sprowadzili i jego wyższe władze go przeprosiły za no, takich przypadków było więcej. Był przedstawiciel rządu brytyjskiego przy polskim rządzie w Londynie, O'Malley, który no, również rozpoznał sprawę katyńską do głębi. Był oficer amerykański wzięty do niemieckiej niewoli, którego po odkryciu grobów katyńskich Niemcy zabrali na miejsce ekshumacji, Van Vliet. Potem trafił do niemieckiego obozu, a z tego obozu Trafił do amerykańskiej strefy okupacyjnej w Niemczech i w końcu przed oblicze przesłuchujących go urzędników amerykańskich. Cała przedstawiona przez niego prawda o Katyniu została zamieciona pod dywan. Sam Czapski miał kłopoty we Francji z wydaniem na nieludzkiej ziemi. No tak. I Gustaw Heling-Grudziński ze swoim innym światem i Czapski na nieludzkiej ziemi, tuż po wojnie, 46-47 rok, mając w ręku francuskie tłumaczenie, próbował dostać się do czołowych wydawnictw w Paryżu. Jak ja napisałem nieludzką ziemię. I Żeleńska, moja serdeczna przyjaciółka, kto już przetłumaczyła na francuski, to zaniosły moją książkę do calmont To był jeden z wielkich wydawnictw. Jest jedno z wielkich wydawnictw. A lektorem w calmont jeden z lektorów, był Raymond Aron. Nie wiem, czy nie pierwszy raz wtedy się z nim zapoznałem. W każdym razie książkę tę przyjął aaron i pięć dni potem, czy osiem dni potem, nie pamiętam, dostałam od Arona list, że książka jest bardzo ciekawa, że Karmolowi przyjmuje tę książkę. Tylko, że on by radził niektóre zmiany, że jeden rozdział jest za długi. Nic politycznego, to znaczy, nic mojej postawy politycznej nie krytykował, odwrotnie. No, ja chodziłem jak Paw, że ja jestem taki wielki pisarz, że mnie tak zaraz przyjęli. I po paru dniach dostaje list od tego szarona, że prosi, żebym ja przyszedł do calmon bo sam pan calmon chciał ze mną rozmówić. Przyszedł. Aron siedział cicho w kącie, nic nie mówił, bo Aron swoje już tam powiedział. Mówi calmon proszę pana, ja jestem zupełnie, nie jestem zdania pana Arona, ja uważam, że ta książka nie może wyjść teraz. Nie zgadzam się, żeby, żeby ona w takiej formie była wydana. Proszę pana, pan za dużo złego mówi o Stalinie. Niech pan tę rzecz zmieni. Niech pan z początku będzie pro -stalinowski, a pod koniec pan może troszkę kilka krytyk o nim powiedzieć powiedziałam bardzo mi przykro, na pewno książki moje nie zmienię, wziąłem książkę i poszedłem. Jak już wtedy był strach Stalina i wydałem w małym wydawnictwie jakiegoś bardzo reakcyjnego wydawcy, bardzo przyzwoitego zresztą, ta książka by nie wyszła inaczej. No właśnie, to jest po prostu dla nas coś niepojętego, prawda? Książka Gustawa Herlinga Grudzińskiego, Inny świat, ukazała się w 1985 tak. roku. I w programie telewizyjnym ogromnie popularny krytyk, komentator literacki Bernard Pivot w programie Apostrof hmm. łapał się za głowę, jak to możliwe, że takie dzieło ukazuje się w 1985 no ale też sam sobie odpowiadał, takie mieliśmy i trochę mamy we Francji wtedy realia. Za dwa dni mamy Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Pomyślałem, że może warto przypomnieć tutaj świadectwo Józefa Czapskiego z roku 1952, on wtedy zeznawał przed Komisją Kongresu Stanów Zjednoczonych na europejskim posiedzeniu wyjazdowym, komisją, która zajmowała się zbieraniem świadectw i prawdy o zbrodniach sowieckich. Nazywana jest Komisją Madena od nazwiska kongresmena Raya Johna Madena. Czapski zeznawał dwie godziny, a to jest kulminacyjny moment. Jedna minuta. What Katyn in your Kto, w Pana opinii, popełnił te morderstwa w Katyniu? Nie mam żadnej wątpliwości, że zamordowani ci ludzie zostali przez Sowiety. Drugi punkt, muszę powiedzieć. Zapominamy, że Rosja sowiecka jest państwem najbardziej centralizowanym jako rozkazodawca. I dlatego odpowiedzialny za morderstwo nie jest jakiś tam sadysta, nkw ale odpowiedzialny jest Beria i Stalin. Przez kilkadziesiąt lat w Polsce Ludowej wmawiano nam, uczono w szkole, że zbrodni w Katyniu dokonali hitlerowscy niemieccy żołnierze. Nikt w to tak naprawdę nie wierzył. Dopiero w październiku 1992 roku wysłannik prezydenta Rosji, Borysa Jelcyna, przekazał Polsce część dokumentów z tak zwanego pakietu zamkniętego numer jeden z Archiwum Sowieckiej Partii Komunistycznej. Stało się to jeszcze za życia Józefa Czapskiego na trzy miesiące przed jego śmiercią, w styczniu 1993 roku. Andrzej Mietkowski. Za tydzień porozmawiamy o Józefie Czapskim i jego malarstwie, Wystawy rysunków tego wybitnego artysty mogą teraz Państwo oglądać w Kordegardzie, Warszawskiej Galerii Narodowego Centrum Kultury, na krakowskim przedmieściu. Po 20 w programie pierwszym polskiego radia klub książki. Dobrego wieczoru Państwu życzę, a następnie. Jedynka Polskie Radio. Zaczyna się Twój dzień. Nieświadomym i niepełnym Nie pozwól, bym upadł nieprzytomny na brud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 Zaczyna się Twój dzień. Codziennie, kiedy samochodem słucham radia, rano czy po południu, można fajne rzeczy usłyszeć. Przede wszystkim jakieś reportaże, jakieś opowiadania, teatry buduje wyobraźnię radio bardzo Mogę się zrelaksować, jakiś dźwięk mieć w tle Albo po prostu też słuchać muzyki W radiu wyjątkowe jest to, że nie trzeba sobie wybierać piosenek Jest ten ciężar zdjęty, po prostu się słucha tego co leci Zdarzają się fajni goście, można posłuchać fajnych audycji To jednak jest tak dosyć mocno zakorzenione w naszej kulturze Że jak się wsiada do tego auta, czy rano jak się wstaje To się puszcza to radio i się jednak go słucha 11 kwietnia, dzień radia w Jedynce Jedynka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 Przed mikrofonem Jakub Domoracki zapraszam. Na ekspresowej siódemce w województwie pomorskim pomiędzy węzłami Żuławy Zachód a Gdańsk Wschód. Uwaga na kilometrze 15 w kierunku Trójmiasta. Auto osobowe uderzyło tam w bariery i w tym wypadku jedna osoba została poszkodowana. Jest nie jest zwężona, ruch odbywa się tylko pasem prawym. Na drodze krajowej nr 25 pomiędzy Człuchowem a Białym Borem, niedaleko miejscowości Kołdowo, cały czas utrudnienia utrzymują się na kilometrze 59. Ciężarówka wjechała tam do rowu i na miejscu ruch jest możliwy tylko jednym pasem na zmianę. A teraz kilka słów o sytuacji na granicy polsko-ukraińskiej. Na przejściu w Dorochusku samochody ciężarowe na rozpoczęcie odprawy i wyjazd z naszego kraju oczekują około 30 godzin. Poważne kolejki obserwujemy także w Chrebennym. Tam ciężarówki czekają ponad 14 godzin, natomiast w Korczowej i w Medyce mniej więcej 10-12. Przypominam, że jest to jedynie szacunkowy czas oczekiwania, a ten rzeczywisty może być zdecydowanie dłuższy, zwłaszcza na przejściu w Dorochusku. Zdecydowanie wolniej jedzie się na fragmencie remontowanym drogi krajowej numer 45 pomiędzy Opolem a Kluczborkiem, gdzie jest jest zwężona na fragmencie mniej więcej 9-kilometrowym. Nieco wolniej jedzie się także na autostradzie A4 pomiędzy Krakowem a katowicami w pobliżu węzłach szanów. 22 513 11, 11 to numer do Radzie Kierowców. Państwa telefony są dla nas bezcenne.